biedę Na temat posłuszeństwa pana Jezusa. Na temat tego, że nauczył się tego posłuszeństwa, bo jako Bóg tego posłuszeństwa nie musiał mieć, bo osoba boska nie musi nikomu podlegać. Ale jako s y n c z ł o w i e c z y Panie Jezus, jest napisane, nauczył się tego posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. W o d l i c w i e też słyszeliśmy o posłuszeństwie wobec Słowa Bożego. I dlatego chciałem dzisiaj troszeczkę na ten temat porozmyślać i pokazać ze Słowa Bożego coś na ten temat. o t w m y sobie n a j p i e e r r w w p i s z e j księgi a m u e e l a t r z c i e g o r o z d z i a ł u Miałem panie n a u c z y ł się posłuszeństwa, ale niestety nas, ludziach, a nawet w bieżących, często widzimy coś odwrotnego. Widzimy dużo nieposłuszeństwa. Widzimy, że to nasze ciało. Cały czas odgrywa, niestety, jakąś ważną rolę w tym naszym życiu, i ciągle podnosi się ze swojego stanu, gdzie powinno być już właśnie ukrzyżowane wraz z Chrystusem. I dlatego najpierw. Chciałem coś czy, czy, przeczytać na temat nieposłuszeństwa. Nasunęło t mi się na myśl nieposłuszeństwo synów. Heliego. t r z e c i r o z d z i a ł j e e d n a s t y w i e r s z Rzekł Pan do Samuela: Oto ja uczynię w Izraelu rzecz, do której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W owym dniu W dniu owym spełnię na Heli m wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na w i e k i zagrzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich Nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliemu, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki.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 I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do b e r s z e b y że Samolowi zostało powierzone być prorokiem pana. a r Widać, że trzynasty wiersz. Może od jedenastego albo dziesiątego, a g d y f i i l s t y ś c z y c y na t a r l i Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło trzydzieści tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Chofni i Pinehas. A pewien Beniaminita wyrwał się z szyku bojowego i przybył tego samego dnia do Sylo, mając szaty rozdarte i kurz na głowie. A gdy tam dotarł, Heli właśnie siedział na r z e ś l e przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o s k r z y n i e Bożą. A gdy ten mąż wszedł do miasta, aby oznajmić tę wieść, w całym mieście rozległ się krzyk. Heli usłyszał ten głośny krzyk i zapytał, czuł to za zgiełk. A mąż ten śpiesznie przybiegł i oznajmił Heli e mu tę wieść. Heli miał wtedy 98 lat. Na oczach miał bielmo, i nie mógł widzieć. Rzekł ten mąż do Heliego: Przychodzę z pola walki, dzisiaj zbiegłem z placu boju. A on na to, co się stało, mój synu? A zwiastą o d p o w i e d a Odpowiadając, rzekł, pieszną Izrael przed Filistynczykami, wielką też lud poniósł klęskę. Także obaj twoi synowie, c h o f n i g i Nechaz, zginęli. A skrzynia Boża została wzięta. A gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Helis p a t s krzesła na wznak obok bramy, złamał garb i umarł, gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez czterdzieści lat był sędzią Izraelu. Tak. Widzimy tutaj w tym urywku bardzo smutny koniec tej opowieści. Tej historii właściwie. Ale, co było powodem, tego, że taka rzecz się stała? Było to powodem nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo wobec Słowa. Bóg wyznaczył w Izraelu odpowiednie ofiary. Na różne okazje z powodu grzechów, z powodu na cześć Boga, na uwielbienie Boga. Były to ofiary rzeźne, ofiary ogniowe, ofiary pojednania. I każdy z ludu Bożego. Któremu Bóg coś położył na serce, lub poruszył jego sumienie, przynosił odpowiednią ofiarę przed Boga, do świątyni izraelskiej, gdzie był odpowiedni ołtarz i odpowiednie miejsce, aby tam przebłagać Boże oblicze. Było to coś dla Boga z jednej strony bardzo ważnego, ponieważ on przez to chciał uwolnić ludzkie sumienie od pewnego stanu, który nazywał się o d d z i e l e n i e od Boga. b r a k społeczności, ale ci dwaj synowie widać w tych słowach całkowicie znieważyli imię Boże. W drugim rozdziale tej samej księgi, czytamy w dwunastym wierszu: Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało z trójzemnym widelcem w ręku. I wsadzał go do kotła, lub do garnka, czy do r o n d l a czy do misy, i wszystko, co widelec wydobywał, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet zanim tuszcz ł spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: Daj mięso na pieczeń do kapłana. I z tego, co w i d e e c wydobywał, Bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza Twoja, to on mówił do niego: nie, lecz zaraz, teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Tak. Jest tu pokazany smutny właśnie obraz Domu Heliego i tych synów. Widać, że z jednej strony serce Heliego było bardzo przywiązane do świątyni. Do Boga. I w tych słowach, tam, gdzie czytamy o tym, jak ten zwiastun przyniósł tą wieść, że synowie jego zginęli, to jeszcze Heli siedział na krześle. Dopiero kiedy powiedział, że skrzynię wzięli do niewoli, to wtedy spadł z krzesła. Ale pomimo to, widzimy, że. Jego miłość do synów wzięła górę nad tym, aby być posłusznym Słowu.、I、na pewno dokładnie wiedział, co się działo w sercu tych młodzieńców. A jednak nie czytamy nigdzie, żeby ich nie b y Konkretnie skarcił za to, potępił tą rzecz, może odsunął ich od tych rzeczy, kiedy o tym się dowiedział. Dzisiaj wśród nas jest wiele młodzieży, wiele dzieci, wielu młodzieńców. Ale też wielu ojców. I możemy z tego słowa wyciągnąć odpowiednie wnioski, jak ta rzecz u nas się odbywa. W p i e r w s z e księdze, d r u g i księdze mojżeszowej. Tu jestem r o l k i e Wiersz. Czci Ojca Swego i Matkę Swoją, aby długo trwały Twoje dni. Tak, to posłuszeństwo również wobec Ojca i Matki, dla Boga jest czymś bardzo ważnym.、I、jest to takim Początkiem nauki posłuszeństwa u każdego człowieka, u małego człowieka, dziecka. t a m właśnie te słowa nauczył się posłuszeństwa o pana j e z u s i e Czytamy, a tu możemy. Pomyśleć nad tym, jak my najpierw uczymy się posłuszeństwa wobec swoich rodziców. Może później wobec innych podwładnych. p r z e ł o ż Tak, prze przepraszam, przełożonych. Miałem na myśli. I to jest właśnie taka cecha, c z y Nas wtedy nie biorą górę myśli, że ja jestem może mądrzejszy, ja może wie, wiem lepiej. Gdyby Pan Jezus tak myślał, a widzimy, że również odczuwał właśnie po tych słowach w Getsemane, trwożył się, wiedział, co go czeka. Mógł myśleć inaczej. Mógł obwiniać, że. Czy nie mógł kogoś innego wybrać, a nie mnie? Czy musiało mnie to spotkać, i tak dalej? My byśmy znaleźli wiele różnych wytłumaczeń i udowadniali ojcu, że źle to w ogóle wymyślił. Że mógł to powiedzieć, po prostu, że będą wolni od swoich grzechów i już. Ale. To była myśl ojcowska i widzimy, że to była dobra myśl, że przyniosła odpowiedni skutek skutek tak bardzo wielki, że my po dwóch tysięcach lat wdzięczność w naszych sercach się wzbudza. Którą aż nie umiemy wypowiedzieć, że coś takiego nas spotkało, że nasze grzechy zostały całkowicie zmazane. Tą doskonałą ofiarą syna Bożego, tego właśnie posłusznego, całkowicie bez reszty na każdym kroku, nikt nigdzie nie mógł mu dowieść grzechu ani żadnego nieposłuszeństwa. Wszystko, co o nim było zapisane, każdą rzecz wypełnił, pomimo że to go bardzo obciążało. Jak daleko nam do takiego posłuszeństwa! Jeśli w tych małych rzeczach, jako dzieci, jako młodzieńcy. Nie będziemy się uczyć posłuszeństwa, to również w tych większych będziemy mieli takie same problemy. I widocznie w domu Heliego tak było: że oni mieli zawsze jakieś tam swoje zdanie. I kiedy przyszło t o tych ważnych rzeczy, to już może było za późno nawet napominać. Ten ojciec miał. Nie pamiętam, ale coś po d z i o 90 lat, tak? 98. 98 lat. Był starcem. Już nie widział. Miał b i e l m o na oczach. Ci synowie mieli może. 50, może 60, może 70 lat. Trudno było ich wtedy napominać. Ale. To n i e p o s z c z y z e ń s t w o było w nich zakorzenione. I była również pycha w ich sercu, która powodowała to, że b y mieć jakąś wygodę i dobrze napełniony brzuch, było dla nich bardziej wartościowe niż to, aby być posłusznym Bogu. I przez to znieważali lud, znieważali imię Boże, odwodzili prostych ludzi od czynienia woli Bożej. Krótko mówiąc, całą chwałę, jaka Bogu się należała, oni i Nie tylko się do niej nie d a ł ą c z a l i ale w niej całkowicie byli przeciwni, siedmnasty e wiersz. Drugiego rozdziału, i bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Dzisiaj mamy podobną bardzo rzecz. Może inaczej wygląda uwielbienie. Nie musimy składać rzeźnych ofiar. Wystarczy uwierzyć w doskonałą ofiarę Pana Jezusa i Jego uwielbiać. Ale kiedy poprzez nieposłuszeństwo. j e m y Boga, nie idziemy za Jego głosem, to również nie uwielbiamy go. Może właśnie jako młodzi ludzie, już przeciwstawiamy się naszym rodzicom i kiedy. s k u t e k jakiejś miłości ci rodzice nie potrafią nad tym zapanować. To rzecz ta się pogłębia i może rzecz się stać dokładnie taka sama jak w tej historii syna Micheliego. ż e już wtedy nawet Słowo Boże. Stanie się w ich sercach <śmiech> taką samą rzeczą, że można to w jakiś sposób zlekceważyć, pominąć. Nasze sumienie może stać się nieczułe. I ten potrzeb szatana, jaki nam towarzyszył przez szereg lat, mówiąc ciągle naprzeciw. Może wziąć w górę, i oby tak nie było. Obyśmy wiedzieli, w którym momencie zawrócić, w którym momencie pomyśleć nad tym i porzucić ten grzech. Może powiedzieć przepraszam. Może pojednać się z kimś, wobec kogo byliśmy nieposłuszni. Wyznać to Bogu. Cieszyć się społecznością z nim. Przypomina mi się historia Ewangelii Mateusza. cenário.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 I może właśnie w tym czasie mamy jakieś inne plany, inne myśli, i mówimy: Nie, nie zrobię, nie pójdę, nie chcę. Ale powinniśmy się nad tym zastanowić, rozważyć, rozmyśleć: co jest właściwą rzeczą? Komu chcemy być nieposłuszni? I powinniśmy właściwie wtedy zareagować. I tutaj widzimy, że ten, który przemyślał tą rzecz i potem poszedł, został uznany za tego, który był posłuszny. I tak powinno być w naszych sercach. Że powinniśmy. Przemyśleć pewne sprawy i być posłuszni, czy to właśnie naszym rodzicom, czy przełożonym, a przede wszystkim Bogu. Słowo Boże, wiele miejsc. Pokazuje na temat posłuszeństwa. Dzisiaj żeśmy mogli słyszeć wspaniałą wieść, że dwóch członków naszej rodziny Bożej zapragnęło mieć społeczność z wierzącymi i z Sanem Panem j e Zusem, z Bogiem, naszym Ojcem. I słyszeliśmy, że wypełnili oni pewne słowo posłuszeństwa. Jedzcie z tego, pijcie z tego. I każde takie słowo, które w posłuszeństwie, każdy czyn taki w posłuszeństwie, daje nam wielką radość. I my, może czasami z początku, jeszcze tego nie widzimy, że to tak się stanie, że taki jest tego skutek. Ale kiedy to się stanie i kiedy już jesteśmy w tym stanie, to zawsze jest wielka radość, że może razem. Że mogliśmy tutaj, w tym przypadku, mogliśmy mieć o ż e m m y tą społeczność, możemy się cieszyć, radować, mieć udział w tym, co Bogu jest miłe i podobnie jest w tych sytuacjach naszych życiowych, rodzinnych, kiedy razem z rodzicami wykonamy jakąś rzecz. Może to nas wspólnie radować, ale kiedy każdy będzie ciągnął swoją stronę, to często nic z tego nie wychodzi. Mocno się tylko natrudzimy, ale efekty są bardzo marne. I tak wiele innych słów w słowie Boży jest zapisanych takich, które pokazują, że to posłuszeństwo dla Boga jest czymś bardzo ważnym. Panie r z e s m ó w i kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie jest niegodzień. Czyli kto idzie za słowem Boży, kto bierze sobie to słowo Boże do serca, Kto zrozumiał, że ono jest słowem od Boga i za nim idzie, ma patrzeć do przodu, ma patrzeć na Pana Jezusa, a nie oglądać się do tyłu. Nie patrzeć, że nawet inni tak nie robią, ale wiedzieć, komu żeśmy zawierzyli, od kogo pochodzi to Słowo i iść do przodu. Inne słowo mówi o tym, że nie opuszczać wspólnych zebrań, nie opuszczać zgromadzenia. Jest to takie samo słowo, które powinniśmy w posłuszeństwie wypełniać. A tak często błahe sprawy powodują, że omijamy. Może akurat na tym jednym zgromadzeniu, gdzie nas nie ma, jest mowa o bardzo ważnej rzeczy. Może jakieś jest bardzo trafne rozważanie, czego później może nie być przez 20 lat, i o tej sprawie się Nie dowiemy. Zważmy na te rzeczy i przyłóżmy do tego wielką, większą wagę. W rozmowie z, z moim synem dowiedziałem się, że niektórzy u, uczniowie uciekli z jakiejś tam lekcji, bo woleli być w innej sali, bo się tam coś działo. Rozrywkowego. I mówię: co, nie poszłeś? Nie, bo ja wolę być na lekcji, bo jak jestem na lekcji, to wszystko wiem i już później nie muszę ani przepisywać, ani się uczyć. Bo już mi to wystarczy, co usłyszałem na tej lekcji. Tak samo jest w zgromadzeniu. Jeśli Jesteś, jest, jesteśmy na każdej lekcji, to jesteśmy na bieżąco. Z całym programem bożym. ś r o d o w e rozważania jest rozważany obecnie, kończy się nam list do Rzymian. Ile wspaniałych rzeczy mogliśmy przeżyć w ciągu tego rozważania. Ile takich podstawowych, kluczowych rzeczy mogliśmy się dowiedzieć. Na temat zbawienia darmo z łaski i t y m podobnych rzeczy na temat różnych pokarmów, jedzenia i niejedzenia na temat takich podstawowych, normalnych rzeczy, które na co dzień w i e r z ą c y Może swoim życiem wiedzieć, jak się zachować, a przez to, jak uwielbić Boga, jakie zająć stanowisko wobec niewierzących, wobec różnych zaproszeń, wobec oni stanowisko, wobec tego świata i nie iść. Za tym owczym pędem, lecz oddać przez to chwałę Bogu. I tam krok po kroku przebija się całe Słowo Boże, i nawet wierzący z innych zgromadzeń doszły na suchy. ł Że słuchają tego, tych e g o t rozważań i cieszą się, że tak dogłębnie możemy rozważać to słowo Boże e i i i w w ł a ś c i mieć właściwe zrozumienie tego słowa. A my mamy taką możliwość. Taką łatwość, tak blisko jest ono nas. Możemy przeżywać to na co dzień, można powiedzieć, na żywo, tu w zgromadzeniu, a jednak nie mieć na to czasu. Już kiedyś to mówiłem, że na początku mojej drogi wiary, mając dużo obowiązków we firmie, Czasami w ten akurat czas przyjeżdżały jakieś tiry do załadunku, kiedy zbliżało się ś r o d o w i s albo jeszcze inne ważniejsze rzeczy, i wtedy była rozterka, co robić. Ale kiedyś mnie właśnie spytał, nasz miły brat Zbyszek, i powiedział: Czy może w tym czasie być coś ważnego niż, ważniejszego niż spotkanie z Panem Jezusem? Nie miałem żadnych wątpliwości. Od tego czasu nigdy nie wybieram. Bo już raz wybrałem. Musi być to naprawdę coś, co mnie. Dlatego. Rozmyślmy nad tymi słowami. I odpowiedzmy sobie na pytania, jak jest z naszym posłuszeństwem? Jak jest z naszą drogą wiary? Jak jest z naszym oddawaniem chwały Bogu? Bo to nie tylko to, że w samą niedzielę Jemu oddajemy chwałę, ale przez cały tydzień. Oddajemy b o g u chwałę. Jest teraz właśnie czas, też końca roku. Kiedy mamy do rozdawania te kalendarze, słowo Boże. Ewangelia Mateusza 28, 19 mówi: Idźcie tedy i czyńcie u c z n i a m i wszystkie narody. 20. u c z i e s i ę przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Tak, również jest to słowo, które w posłuszeństwie powinniśmy wypełniać. Poprzez właśnie. Zaniesienie tego kalendarza, kiedy go czytamy, jakże wiele jest tam bardzo trafnych pouczeń, wskazówek, że sami się z niego cieszymy. A cóż dopiero, kiedy ten człowiek, który nie zna Boga, mogłoby go pociągnąć to słowo i zaprowadzić do Pana Jezusa. Ale jeśli tego nie uczynimy, to może kiedyś. Panie z u s s i ę oto opomnieć i powiedzieć: Zmarnowałeś cały swój czas? Może Nie jestem zjastunem d o b r y c h rzeczy. Ale często mnie zastanawia nawet samego siebie, w jaki sposób ja idę za Bogiem. I dlatego, może, takie mam refleksje. Ale chcieli m y się z tego podnosić, tak jak ta pieśń mówi, jak orły wzbijać się w górę. Zaczęliśmy od pierwszej Samuela, więc, tutaj, jeszcze w pierwszej Samuela są takie słowa, które warto sobie wyryć na sercu. To jest piętnasty rozdział pierwszej Samuela, i to jest zasada, która jest nienaruszalna. Ona po prostu oddaje. Charakter oczekiwania Bożego względem nas. To jest 15 rozdział 1 Samuela, 22 i 23 werset. Od połowy 22, a na od początku nawet, Samuel odpowiedział, Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i brzeźnych ofiarach.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 A krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. My, będąc wychowani już na Słowie Bożym, rozumiemy, że nie powinniśmy oddawać czci obrazom, że nie powinniśmy się modlić do wizerunków, choć wyrośliśmy w otoczeniu. Gdzie takie rzeczy są praktykowane przez ludzi niewierzących albo wierzących, ale b ł o d z ą c y c h w oszustwie religii. I słusznie rozumiemy, że oddawanie czciobrazom jest złe. Słusznie rozumiemy, że modlenie się do jakichś różnych świętych zamiast do Boga jest złe. b a ł w o c h w a l s t w e m I mimo to potrafimy być nieposłuszni Słowu Bożemu, a Słowo Boże mówi wyraźnie, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Zakon mówił: Czarownicy nie zostawisz przy życiu. Jeśli masz. W sobie mam w sobie takie skłonności do bycia czarownicą, czarownikiem, to powinienem to zlikwidować, usunąć. Bo nie ma nic wspólnego życie z Boga z taką postawą, jaką reprezentuje czarownik albo inaczej, nieposłuszny. Nie trzymający się słowa Bożego Sługa. I krnąbrność to jest ciekawe słowo. My go nie używamy na co dzień, rzadko go używamy w języku polskim, natomiast to jest ktoś taki, kto wykonuje, ale trzeba go w jakiś sposób do tego pozachęcać, przekupić. Zmusić argumentacją. To jest krnąbrność. Nie wystarczy mu słowo Boże, tylko musi mieć słowo Boże i na przykład przykład innych wierzących, że oni też tak robią. Czyli nie wystarczy na przykład, że przeczytał coś w Biblii, tylko się zaraz rozgląda, czy inni wierzący albo niewierzący to praktykują. Jeżeli inni tego nie praktykują, to ma w nosie słowo Boże. To jest krnomrność i ona jest nazywana bałwochwalstwem, bo tym Bożkiem stają się ludzie dookoła i oni mają wpływ na to, jak Ty przestrzegasz posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. A przecież mogło być tak, że tak jak Marcinowi Lutrowi zostało przekazane w ciemnych czasach, że zbawienie jest z łaski. Wszyscy to mieli w Biblii, ale z łaski Bożej Marcin Luter to zauważył. I przybił na drzwiach 95 tez opartych na tym jego odkryciu, że skoro zbawienie jest z łaski na podstawie doskonałej ofiary pana Jezusa, to te 95 punktów trzeba poprawić obecnym wtedy wokół niego otoczeniu religijnym. k r n o b r n o ś ć by rozejrzała się. Przeczytałaby w Słowie Bożym, że zbawienie jest z łaski, rozejrzałaby się, no ale inni żyją tak, jakby nie było z łaski i nie przebiłaby tych 95 tez. Być może tobie, Pan Jezus, podarował takie odkrycie, którego na przykład ja nie widzę. I patrzysz na mnie, no Michalski tego nie robi. Nie robi tego, ten, nie robi tego, tamten, a Słowo Boże tak mówi. No to ja przestanę to robić zakopiesz to. Nie, to jest wtedy krnąbrność, jak bałwochwalstwo. Jeśli Słowo Boże to mówi, masz to wydobyć na światło dzienne, postawić na wzgórzu, tak żeby wszyscy to widzieli. Być może to jest jedno z pierwszych odkryć, które Pan Jezus ci podarował. Jeśli to zmarnujesz, kolejnych nie będzie. Bo słowo Boże jest porównane do pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Czyli ona oświetla nasz krok i nie świeci tysiąc metrów do przodu. Jeśli tego kroku w posłuszeństwie nie zrobi, człowiek, który trzyma pochodnię, to nie wykona tego posłuszeństwa. I nie będzie dalej. I nie oświetli kolejnego kroku, bo słowo Boże jest jak pochodnia, nie jak reflektor. Słowo Boże nie jest po to, żeby budować naszą wiedzę, inteligencję i teologię, czy inne takie szczytne, wymyślone przez humanizm ludzki osiągnięcia. Nie, słowo Boże jest dane nam do posłuszeństwa. Jeżeli nie wykonamy tego kroku, co już nam wiadomo. Trzymaj co masz, mówi często w objawieniu Pan Jezus Chrystus. To nie będzie kolejnych porcji. Czyli posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż t ł u z b a rani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Byli tacy, którzy myśleli, że jest to. Nic istotnego. Mamy o tym w psalmie 105. W psalmie 105 mamy objawione, że Józef, gdy był w Egipcie, szkolił książąt egipskich według swego uznania. Jest to napisane w psalm 105, werset 22. I to są bardzo ciekawe słowa, bo one objawiają pewną rzecz. Wiemy, kiedy. Się pojawił w Egipcie sługa Boży Józef. Józef był sprzedany w niewolę do Egiptu wiele, wiele lat przed tym, zanim pojawił się Mojżesz. I 22 werset mówi, że Józef szkolił książąt Egiptu według swego uznania i nauczał mądrości starszych jego. I ta cała mądrość Egiptu, którą później Mojżesz musiał odrzucić, wybrawszy hańbę Chrystusową, była tym, czego nauczył j u ich Józef, ale połączone z nieposłuszeństwem Egipcjan. Podobnie jest z dziećmi wychowywanymi w domu wierzących. Wiemy, że synowie Boży łączyli się z córkami ludzkimi i powstawały w wyniku tego takie osoby, które były pomieszaniem tych dwóch. I to jest przykład takiego Goliata, olbrzyma p o m i e s z a n i e duchowego z cielesnym, czyli pomieszanie mądrości Bożej ze wszystkimi skarbami z domu. Błogosławionymi przez Boga, razem z nieposłuszeństwem wynikającym z tego. To jest całe do odrzucenia. Nie nadaje się do użycia przez Boga, i dlatego w Egipcie też mieliśmy tego typu rzecz, że była to mądrość od Józefa, którą ci ludzie całkowicie zaprzepaścili przez nieposłuszeństwo. Kolejny przykład. Nieposłusznych ludzi mamy w Mateusza. 15 rozdział. Mateusza, 15 rozdział. Pan Jezus tutaj karci uczonych w piśmie. Takich, którzy przecież się znali na słowie Bożym. Faryzeusze i uczeni w piśmie. I on mówi: Tutaj, Pan Jezus, wszak Bóg powiedział czci ojca i matkę, oraz ktoś złorzeczy ojcu lub matce. Niech poniesie śmierć. Tak mówi Słowo Boże, i posłuszeństwo tego wymaga. Natomiast oni zrobili coś innego. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: to, co się Tobie ode mnie należy, jako pomoc, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ojca ani matki. Tak, to unieważniliście, Pan Jezus mówi, unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. My bardzo często mamy tego typu różnego rodzaju własne trzy grosze do dodania do słowa Bożego. Nie jest słowo Boże taki Amen, tylko my sobie wymyślamy różne rzeczy. I nie ma to przecież uzasadnienia w słowie Bożym, żebyśmy tak Czynili.、I、jest to znowu ta sama myśl. Posłuszeństwo jest lepsze niż o p i a r a a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz Barani. Jeszcze odnośnie rodziców i relacji dzieci, to tutaj mamy w Hebrajczyków 12 rozdział, takie zdanie o ojcach. Dwunasty rozdział Hebrajczyków od ósmego, a nawet od siódmego. Jeśli znosicie karanie, czyli dwunasty rozdział Hebrajczyków, od siódmego wersetu. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Tutaj widać wyraźnie, że kwestia wychowania obejmuje dzieci. Rodzone własne dzieci. Średnio mnie interesuje, jak zachowuje się syn sąsiada, o ile jego zachowanie nie narusza mojej prywatności. Czyli, jeżeli jego y, stan y, bycia niegrzeczny m wobec rodziców przekracza pewne granice i nagle jego zachowanie zaczyna zagrażać moim sprawom, to dopiero wtedy mnie to interesuje. Ale wcześniej przecież to, co robi sąsiada, syn, sąsiadki, córka, jest to całkowicie nie moja sprawa. I mamy nawet przestrzeganie w Słowie Bożym, żebyśmy nie byli jako ci, którzy się wtrącają w cudze sprawy. To nie jest nasza sprawa, jak zachowuje się sąsiada, syn wobec sąsiada. Chyba, że jesteśmy świadkiem bezpośrednim jakiegoś starcia i czujemy, że chcemy coś wyrazić, to nie mamy oczywiście zamkniętych ust, ale nie powinniśmy robić śledztw. Natomiast prawdziwe dzieci. Są pod nadzorem, pod opieką rodziców i nie jest to demokracja. To w demokracji są takie różnego rodzaju kwestie, jak domniemanie niewinności, jak zakaz stosowania odpowiedzialności zbiorowej, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jeśli chodzi o zarządzanie w domu, to jest to klasyczna dyktatura. Bóg ustanowił, że to h e l i miał, dopóki synowie z nim mieszkali, zarząd nad tymi ludźmi. Mimo, że oni już mieli 70 lat, mieli swoje rodziny, to w tym zakresie, gdzie on miał oddziaływanie, był pociągnięty do odpowiedzialności za to, że nie stosowali się jego synowie wobec jego kierownictwa. I tutaj dziewiąty werset nam to potwierdza. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? I o ojcach według ciała jest powiedziane, tamci bowiem karacili nas według swojego uznania. <śmiech> swojego uznania, czyli pewną część Bożej władzy. Bóg oddelegował narodziców. I to oddelegowanie, przekazanie nie podlega żadnej dyskusji. Dopóki dziecko jest dziecięciem, ma być posłuszne. Dopóki nie opuści domu, ma być posłuszne. A jeśli opuści dom, to tak jak czytaliśmy wobec dzieci, Paryzeuszy i uczonych w piśmie był zarzut, że nie czczą już d o r o s dorośli ludzie, nie czczą rodziców, bo jest dwa zakresy. Jedna rzecz to jest posłuszeństwo, gdy jest się jeszcze w domu, ze swoim rodzicem, który jest głową. A druga rzecz, jak młody człowiek czy dojrzały człowiek wyjdzie, założy swoją rodzinę. To dozgonnie, a nawet ponad śmierć swoich rodziców, należy się rodzicom cześć. Jeśli popadną np. z powodu zdrowia czy z powodu starości różnego rodzaju potrzeby, to należy się dzielić również dobrami ziemskimi z rodzicami. Oczywiście nie chodzi o to, żeby opływali w skarby, a syn czy córka popadał w biedę. Ale chodzi o to, żeby nie było skrajności, że syn lub córka jest bardzo bogaty, a matka na przykład nie ma co do garka włożyć i przymiera głodem. Jest to całkowite zaprzeczenie słowu Bożemy, co widzimy na przykład w Tymoteusza i w Tytusa, że jeżeli jakaś wdowa ma dzieci, to zbór ma takiej wdowie nie pomagać. Niech się te dzieci nauczą żyć zbożnie i utrzymywać tą u d o w ę Taka jest tutaj wskazówka apostoła, dlatego że pierwszeństwo ma rodzina. Jeszcze odnośnie tego, co mówiliśmy na temat uwielbienia, na temat spotykania się na zgromadzeniach, to mnie uderzyła niedawno taka myśl, nawet w przerwie rozmawiałem o tym. Że w objawieniu Jana, trzeci rozdział, trzeci rozdział, dwunasty werset, pan Jezus daje taką obietnicę zborowi Filadelfii, czyli tym, którzy pana miłują. I tutaj jest wyraźnie powiedziane: Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga Mojego i już z niej nie wyjdzie. Wspaniała obietnica. Wyobraź sobie, że ty jesteś tym zwycięzcą. I obietnica brzmi: Uczynię cię filarem świątyni Boga Mojego i już z tej świątyni Nie wyjdzie. To odcina wszelkie nasze życzenia związane z Ziemią. Bo przecież tak naprawdę poza zgromadzeniem do imienia Pana Jezusa, wszystko inne, co robimy, to jest uwikłanie w sprawy tego świata, które zaraz po pochwyceniu przestaną mieć znaczenie. 205. Sorry.、Sure.